Jestem dobra wróżka Baju, baj, bajuszka Tu w krainie baśni Zna mnie każda dróżka Ja w mej krainie znam najmniejsze ziółko. Tu mi czas odmierza stary dąb z kukułką. Lat mam coraz więcej. Coraz mniej mam siły, żeby strzec krainy, by jej nie zniszczyły czarownice, wiedźmy złego czarodzieja. Jedna mnie dziś tylko żywia nadzieja. Dobra, stara wróżba tę nadzieję budzi, że krainę baśni ocali ktoś z ludzi. Jakiś chłopiec mały. Ale wyznam szczerze, że już sama coraz mniej w tę wróżbę wierzę. Chłaniam ci się! Królowo nasza wróżko-bajuszko! O, witaj! Ze starości, troski, zgryzoty trochę nie niedowidzę, więc powiedz mi, kto ty? Jestem wiewiórka Rudaska, twoja w Różuniu wierna słuszka. A. <śmiech> Przybiegłam jak tylko umiem najprędzej, bo mi kruk Riri powiedział, że ci jestem pilnie potrzebna i wzywasz mnie. <śmiech> A, to ty witaj. Mówisz jeszcze prędzej niż biegasz, moja Rudasko. Jesteś mi bardzo potrzebna i wierzę, że będziesz umiała zrobić to, o co cię poproszę. O, ależ nie proś mnie, wróżuniu, ale rozkazuj. Domyślam się, pewno mam zbierać orzechów na zimę dla twoich służek z korolóżek, krasnali i strzegoduszków. Aha. Czy tak? Mylisz się, rudasko, nie myślałam o tym, ale o orzeszku. To jest całkiem złotym, o orzeszku złotym, tym jednym, jedynym, ważniejszym od wszystkich orzechów z leszczyny. W oknie czarodzieja rośnie, a nie w lesie. I ty mi, rudasko, ten orzech przyniesiesz. Rozkaz, wróżko-bajuszko, i już pędzę do domku złego. Czarodzieja i jego wysokie okienko jest zawsze otwarte, więc łatwo mi to pójdzie. Już? O, tylko nie zabłądź. O, nie lękaj się w różu. Nawet gdyby mi się droga miała poplątać, Kruk -ri -ri mi ją naprostuje. Obiecał polecieć kawałek razem i dopilnować. I susem, i skokiem, Jak gdybym skrzydła miała Pod niebem wysokim Wonie niby strzała. I hop, i hyc, i hyc Baruszku, nie bój że się o mnie, nic, a nic, A gdy już tam będę Gdzie złoci się orzeszek ha pochwycę popędem I cię nim ucieszę I hop! I hop. Nie bójże się o mnie, nic a nic. Z gałęzi na gałąź, po brak starych sosen, są zdobycz wspaniałą, w różniu ci przyniosę I chłop, i chop, i chyt, i chyt. Bajuszko, nie bójże się o mnie. Nic, a nic. I hop! No, biegnij już, biegnij. I nie mów hop, póki nie przeskoczysz. A hyć, mogę? Też lepiej nie gaduko. Skacz już, nie marudź. Do widzenia! Do widzenia, wróżuniu! Bajuszko! Kra, kra, kra. Ach, ta rudaska. Do tej pory jej nie ma na umówionym miejscu. Kra, kra. I co z tego, że jest taka zwinna, szybka, prędka i chyża, kiedy zawsze musi się spóźnić. Kra, kra. Mogłem ją od razu pilotować do domku złego czarodzieja. Eee, ale przecież wróżka bajuszka przykazała mi surowo, żeby ma w pierwszym. O niej posłał, bo tylko ona, nasza wróżunia, może wydawać rozkazy. Krak, kra, Ale sprawa jest najpilniejsza z pilnych. He, he, he. I kto by pomyślał, wielkiej towarki sprawa o Złoty Orzeszek malutki jest i leciutki. Kra, kra. Rudaska jest tylko naszym gościem w krainie baśni, więc nic na tajemnicy. Ale ja, ja ją znam. Mówiły mi o niej skrzat i skoronuszka. Ach, jakie były zdyszane i przejęte. Krukuriri? Wielmożny krukuriri? Tak, tak, tak właśnie powiedziała skoronuszka. Wielmożny krukuriri. Taki tytuł mi przysługuje wraz z pierścieniem. Które otrzymałem w swoim czasie z rąk wróżki bajuszki za moje zasługi dla krainy baśni. I jeszcze mówiła przyjęta skronuszka kr Kraina baśni w niebezpieczeństwie! Zły czarodziej, który czyha na nią na nas wszystkich i chce nas podbić i zniszczyć, dowiedział się przy pomocy czarów e, e, e, i zaklęć czarnoksięskich, wielmożnych król. E, e, nie przerwaj mi skrzacie! Właśnie to miałam powiedzieć wielmożnemu krukowi. O. Więc dowiedział no. się czarnoksiężnik, gdzie mieszka ten chłopczyk, pacholątko małe, co wedle starej wróżby miał ocalić krainę baśni. Tak, tak, tak, właśnie. Okazało się, że to mały synek ludzi, którzy mają chatkę na pograniczu, tuż, tuż za krainą baśni. Synek państwa niepoprawnych. Tak się nazywają jego rodzice z pogranicza baśni. Och, mów dalej z krzacie. Zdyszałam się. <grystanie> no widzisz, a miałaś mi za złe, że ci przerwałem opowieść. I już mówię, kruku Liri, no. Wielmożny kruku riri. Oh, wow. więc synek państwa niepoprawnych wybrał się raz na poziomki do lasu i sam nie wiedział, że przekroczył granicę... <grystanie> Granicy no, no. no, no. E, Kra... Krainy baśni. Oh, granice krainy baśni. Dziękuję, wielmożny kruku, <głosy> bo ze znerwowania i, i, i przejęcia zapomniałem, o czym mówiłem. No, i, <głosy> widzieliśmy go za Ja i już <głosy> Tak! Widzieliśmy jeszcze, co się dalej działo. Tak, <grym> tak. Co się zdarzyło? Zły czarodziej zaczął się skradać chyłkiem. Cichutko na, na palcach, palcach. A wyszedł za grubego pnia bliziutko chłopca, więc nie zdążyliśmy palca ostrzec, kiedy czarodziej... Łaps! No, no, łaps go do kieszeni. I <grym> pobiegł do swego domku. I tyle ich widział. Tak! Tyleś go widział, bo nie masz skrzydełek, a ja mam, więc poleciałam za złym czarodziejem razem ze statkiem motyli, żeby mnie nie zauważył. No A no. on wziął mały laskowy orzeszek pusty w środku z małą dziurką z boku, taki na jakich my skoronuszki, i skrzaty, i strzeloduszki i krasnale lubimy sobie gwizdać dla zabawy. A potem wyjął biednego chłopca no, no. ze swojej wielkiej kieszeni okay. i zaczął czar zły! Czar. no pewnie, że zły. To był taki czar. Śpiewający. U. Ta skorupka nie dość wielka, żebyś do niej wracał. Stać się mały jak kropelka, zmieścisz się w sam raz. Brum-baraba, brum-baraba, zmieścisz się w sam raz. Brum-baraba, brum, baraba, brum baraba, zmieścisz się w sam raz. <gry> Ty ci do pożeszka wknięty czarem właś Rusz już na wieki w nim zamieszkasz, nie pomoże paść. Rubra, rumbra nie pomoże baść. Rubra, rumbrała nie pomoże baś. Niech orzeszek nie nie niby tukać złotem zaśni w mig. Chodźmy cały świat czy nie odwajdzielik. nie oddajcie nic! Rumła, nie oddajcie nic! Rumła, nie oddajcie nic! Zawsze zaśnij dzięki mocy złej. Na kres krainy Waszych nie ocaliś jej. Rum brawa, rum, brawa. nie ocaliś jej. Rum Rumbrawa! Rum, nie ocaliś jej. Taki to był straszny śpiew wielmożny kruk i straszny czar. Aha. Wysłuchałem opowieści z i Skrzata kra I jak to śpiewając zgrzytliwie zły czarodziej Zmniejszał chłopca i zmniejszał Aż ten stał się mniejszy od ziarnka pszenicy I wtedy wsadził go przez małą dziurkę Do pustego orzeszka Dziurkę zalepił czaroklejem A cały orzeszek okuł czarozłotem Ze zgrozy mało nie osiwiałem i gdybym się nie opanował, byłby ze mnie biały kruk. Hmm, a tego lekko ducha, tej pierbiurki rudaski, jak nie ma, tak nie ma. Eee, zawsze z nią taki krak, krak, kram. Hmm. Hop, hop. Już jestem, jestem wielmożny krukuriri. No. Wybacz, spóźniłam się odrobinę. Ładna odrobinka. Godzinę już na ciebie czekam, Ty, po krako! Czy coś się złego stało? Nie, nic, tylko po drodze zobaczyłam leszczynę gęstą od i postanowiłam najeść się przed wyprawą, żeby nabrać sił! No tak. W ogrodzie państwa niepoprawnych jest mnóstwo laskowych orzeszków, więc. W ogrodzie niepoprawnych! To jest za granicą Krainy bajek. A tuż, tuż, na samym pograniczu. Kra, kra, kradłaś, cudze orzechy. I mój czas, którego nie mam na zmarnowanie. Och, tyle czasu, kra. Ach, nie, nie, nie kradłam. Wielmożny krukuriri, tylko się poczęstowałam. Mm. Może tylko... Trochę za dużo się poczęstowałam, bo mi teraz trochę ciężko skakać. Mam za ciężki brzuszek do napowietrznych skoków. Krrr, czuję, że cię kara nie ominie. Rozkaz Wróżki Bajuszki jest święty, a ty co? Spełnię ten rozkaz, wielmożny kruku. Zrobię wszystko tak, jak mi Wróżunia przykazała. Zobaczysz, prowadź, ruszam za tobą. No dobrze, no, zobaczmy. Lecę i będę od czasu do czasu przesiadał na gałęziach, żebyś mogła mnie dogonić, żarubie. Do chałupki, czarodzieja, biegnij żerozstwa. Tam, gdzie gęsta szumiknieja, kra, kra, kra Cichuteńko, leciuteńko, tam, gdzie zły czar trwa Chytki wiórko przez okienko, kra, kra, kra I zaklęty słabko rzeszek, złoty i wiskra Śpiesz się tak, jak ja się śpieszę, kra, kra, kra Do chałupki czarodzieja, biegnijże raz, dwa tam, gdzie gęsta szumiknie ja. No dosyć tego śpiewania, krótka jest moja piosenka, bo już czas, nie ma ani chwili do stracenia. Za godziną godzina, jak chwila po chwili mija I już się słońce do zachodu chyli, a wiewiórki wciąż nie ma Czy jej minął zapał do gonitwy, a może czarodziej ją złapał Boję się o orzeszek i o nią się boję I o krainę o baśni, o królestwo moje ale nie tak się lękam o losy orzeszka, Jak o dziecię, Co w złotym jego wnętrzu mieszka. Och, baśni! Co krainę tę chronisz przez wieki, Nie wypuszczaj dzieciny spod twojej opieki. Co to? Czy coś się stało? Czy mnie uszy mylą? Jakbym czyjś płacz żałosny słyszała przed chwilą. Nie mylisz się, jaśnie pani. Wróżuniu nasza. krak. Kr kr to ona, wiwiórka rudaska. To ona? Mm. Dlaczego płaczesz, rudasko? Czy cię skrzydził, zły czarodziej? No chodź, chodź tu bliżej, bo cię nie widzę. Bładam. To korni Wybrać mi jaśnie pani wróżko, bajuszko, staruszko. Ja nie chciałam. Naprawdę nie chciałam. Nie wiem. Jak to się stało? Ach, co się stało? Zaklinam was na najpiękniejsze baśnie. Mówcie. Ja powiem, co, co zrobił pan ten lekko, ten czpiot zatracony. Kra, kra. Najadł się orzechów po uszy miast pośpiesznie spełnić Twoje rozkazanie w Różuniu. A potem był tak ociężały, że ledwie skakał, więc co chwila musiałem przycupnąć na jakimś drzewie, żeby mnie ta wiewióżyca mogła dogonić. Aż dotarliśmy do chałupki złego czarodzieja, i już myślałem, że wszystko się I uda. Ja też tak myślałem, no bo już domek no, idzieło mnie tak. dłoni, no. otwarte okienko i... i w tym opienku, złoty orzeszek. Wisiał na gałąznym doniczce i choć mi było ciężko, chycnęłam, złapałam może i w nogi. To dobrze, wiewióreczo, to dobrze. Udało ci się, a to najważniejsze. Ale w wróżeniu sama mi mówiłaś, nie mów, hop, póki nie przeskoczysz. To dopiero początek, prawda, że dobry, ale... Ja opowiem, widziałem wszystko, bo nisko nad czubkami drzew. Krrr, krrr. i nawet nie krakałem, a żeby cała wyprawa odbyła się po cichu i żeby czarodziej nic nie usłyszał. Za dużo gadasz mości kruku, streszczaj się, bo ciągle nic nie rozumie. Już się tam. Zamiast biec cały czas wierzchołkami sosen, wiewiórka chciała sobie skrócić drogę i chyc! na Wielką Polanę, żeby ją przebiec na przełaj. A tam pogoniły ją psy państwa niepoprawnych z pogranicza. Przelękła się zaraz wspięła się na najbliższe drzewo. Psy zostały, ona dalej i dalej, już szybko, no nie tak jak w tamtą stronę. Ja nad nią lecę, aż tu widzę. Zatrzymała się. Jakby ją kto dołeś się przywiązał. Co ci wołam? A ona zgub, zgub, zgubiła gu, orzeszek. To przez wszystkie psy zgubiłam. I rozbeczała się jak dziecko. Och, ty gapo, psotnico niedobra. Nawet nie wiesz, jakiego nieszczęścia nam przyczyniłaś latawcze, Jerem. Och, trzeba było poszukać zguby. Szukałem, szukałem ona też. No i co? No, no, no, no. Przecież taki złoto. orzeszek łatwo znaleźć w w najciemniejszym lesie. Świeci jak gwiazd. Ja Wiem, wiem, wiem, ale nic, a nic nie świeciło. Szukałem, ta nieszczęsna ska też mi pomagała, choć mogły nadbiec psy i w najlepszym razie ona straciłaby rudą kitkę, a ja, no, nie mogłyby wyrwać pióra z ogona. Pomagał nam jeszcze zajączek i drost i dudek i kilkanaście krasnoludków, ale wszystko, na nic. jakby się orzeszek pod ziemię zapadł. Gniewam się na Ciebie, Rudasko. Zgrzeszyłaś bardzo przeciwko baśniom. a nie jesteś już moją zaufaną służką. Co ja teraz pocznę? Co będzie z krainą baśni? Już od dawna chyli się do upadku. Tak jak ja. Ludzie o nas zapomnieli. Zdziczały nasze knieje. A czarodziej od dawna już szykuje swoje wiedźmy, czarownice i strzygi z i, i jędzy. A nie to nocami wysyła do nas na zwiady. Żeby całkiem zniszczyć krainę baśni. Puszczę, chce wyciąć i wypalić, a na jej miejscu założyć swoje własne, okrutne królestwo. <śledztro> Czemuś taki smutny skrzacie? Hop, sa, sa. Hop, no, sa, sa. Chyba nic nie wiesz. Nie tylko ja jestem smutny. Państwo niepoprawni na pograniczu też smucą się bardzo i popłakują gorzko, że im mały synek zginął. Służyłem im niedawno. Znam ich dobrze i serce. Serce mi się ściska. Smuci się wielce nasza kochana wróżka bajuszka że orzeszek zginął i nie wie, czy uda się uratować krainę baśni przed złymi mocami czarodzieja. Smuci się Rudaska, że się tak źle spisała. Nawet słonko się zachmurzyło i popłakuje deszczem. I ty mnie pytasz, dlaczego się nie cieszę? To ja mógłbym zapytać ciebie, skąd się wzięła ta twoja wesołość. Nie wiesz? Nie domyślasz się? Cieszę się i raduję i jestem wesoła, bo smutek gubi, a wesołość ratuje. Nie wiedziałeś o tym? Gdybym była smutna, to bym chcąc nie chcąc pomagała złemu czarodziejowi, a gdy jestem wesoła, pomagam krainie baśni bo tylko radością może uratować. No i jeszcze mam jeden powód do uciech. Jaki? A taki. Posłuchaj. Chodźcie. No, księżnik z gniewu stęka i zębami zgrzyta, że Orzeszek mu z okienka zniknął gdzieś i kwita. Że orzeszek mu z okienka zniknął gdzieś i kwita. Więc raduje się i cieszę gwizdać chce jak słowi. Że zabraliśmy orzeszek czarno księżnikowi Że zabraliśmy orzeszek czarno księżnikowi Niech się dobre duszki śmieją, radość niech nie gaśnie. Gdy jest śledzłym czarodzieją, to się cieszą baśnie. Gdy jest śledzłym czarodzieją, to się cieszą baśnie i Ja bym się chętnie pośmiał z tobą i do śmiechu namówił inne duszki i zwierzaki, ale, ale mi jednej rzeczy do szczęścia brakuje. Jakiej? Orzeszka. Nie zapominaj, że zginął bez śladu. Raz nale biegają po lesie, przyświecają sobie robaczkami świętojańskimi. Jakoś nigdzie nie mogą go znaleźć. A, I ja szukałem. co? A, i, I nic. Kraina baśni, choć marnieje i się, Jest jeszcze ogromna. Można sto lat szukać i nie znaleźć. Ale szukać trzeba, szukać ratunku, a on jest w orzeszku. Najgorsze, że i zły darodziej doskonale wie o tym i może wysłać do naszej krainy swoje wiedźmy przemienione w pająki na poszukiwania, moja skoronuszko. A, a ja wierzę, że nie będzie tak, że moje kuzynki też tak myślą. Przekonasz się. Niech się dobre duszki śmieją, radość niech nie gaśnie. Ty jest źle złym czarodzieją, to się cieszą baśnie. Gdy jest źle złym czarodzieją, to się cieszą baśnie. <śmienny> Zacny krukuriri Jakie masz nowiny? Masz pociechę jakąś dla naszej krainy? Rozkazałam słuszkom Moim cnym krasnalom Żeby przeszukały Każdą dal za dalą Każdy kąt krainy Wszystkie zakamarki Do dziupli zajrzały I do każdej szparki Aż odnajdą zgubę Ale nie wiem dotąd Czy ktoś z nich trafił na tę zgubę złotą. Czcigodna w różuniu. Niestety nie widziałem zguby, ani nie słyszałem znikąd, żeby ją ktoś odnalazł. Mam nowiny, ale nie tę najważniejszą. Słyszałem na przykład, że coraz więcej wiedźm gromadzi się na naszych rubieżach i coś konują za podszeptem złego czarodzieja. I że w mrowisku nad rzeką było jakieś zamieszanie. Ktoś mrowczy pałac nadwyrężył, budowlę nadkruszył i że trwa tam teraz odbudował Ot! Od... Codzienne wypadki, ha, ha, ha. I zające mówiły, że się jakiś nowy krasnal zjawił w krainie baśni Nie wiadomo, czy to nie jest jakiś wysłannik czarodzieja Etmości dobrodzieju no. Nowinki drobniutkie, ploteczki malutkie Nie te wieści, których tak oczekujemy Och, wysłałabym do tych mrówek moje strzegoduszki Ale i tak się niczego nie dowiedzą, bo mrówki złośliwe a teraz na pewno jeszcze bardziej rozzłoszczone swoją stratą. Ach, jeszcze by mi pokąsały moich wysłanników. Słyszysz, mości gruku? Słyszę, słyszę. To z czego nadlatuje tak szybko, że mało skrzydełek nie pogubi. No mów, mów, dziecino. Jakie? Czyś coś spostrzegła? Coś widziałaś ważnego? nie widziałam dużo różuniu nic nie spostrzegłam, ale wiem, że... E, głup, tasku, to ja wiem tyle, nic nie słyszała ani nie widziała. O, ale ja słyszałam, słyszałam, O się tak zatyszałam. Żeby mówić trudno. E, to, to nie mów, tylko zaśpiewaj. Śpiewanie bardzo dobrze robi na zmęczenie. Więc przepraszam w że się wtrącam. Wyśpiewaj, z czego duszko, to wszystko, co masz do powiedzenia. No już dobrze. Mm, mm, mm, mm. Zaraz powiem, nie zwlekając. Mówił mi to pewien zając. Zającowi. Zdradził szczył. Jesz mu mroknął spod swych igieł. Kierż mu ruknął z brod swych igieł Że wyśpiewał mu to złowik A kukułka słowikami I zaś jeśli się nie mylę Wyjawiły to motyle Wyjawiły to motyle A motylom gadał o tym Stoczył przez wykroty <śmiech> Niedyskretny kret powiedział Że to słyszał Od niedźwiedzia <śmiech> Niedyskretny kret powiedział Że to słyszał od niedźwiedzia Że od niego wie co wszystko Co przeżyło raz wrobisko co przeżyło raz w Ale co? Ale co mu? Ależ rozwlekła ta twoja piosenka i nadal nic nie wiadomo. Co wiadomo? Coś nie, coś wiadomo. I piktom! W wielkim mrowisku nad rzeką na skraju no. naszej puszczy, aż szumiało od pracy. Jak to no jak no. no. Mrówczy gospodynie szykowały kolację. Mrówczy żołnierze czyścili dramę. Mrówczy budowniczowie kończyli budowę najwyższego piętra, gdy nagry. Ciszej! Ciszej! Ciszej! Ciszej! Ciszej! Ciszej! Ja, gospodarz murowiska zarządzam koniec pracy. Przerwa polacyjna. Schodzimy się wszyscy w jadalni. Tylko jedna kompania żołnierzy trzyma wartę przy wejściach. Wykonać! Jeszcze Przecież... nie uśpiły dzieci! Zaraz przybiegną! O! A -a. Ratować dzieci! I... Jakiś pocisk wystrzelano prosto w naszym rodzinach! Czy są otwory w dwa kordy. Spokój! Spokój! Tylko spokój może nas uratować! Więcej zimnej krwi! My mrówki jesteśmy owadami! A owady do stworzenia zimnoblisne! Niczym to! Bo ci sprzebił parę piętnów! Ale nie wybuchło! Zanim budowniczowie przystąpią do remontu, ekipa saperów odszuka groźny niewypał! Daj że nie wypał odnaleziony! Przemił ścianę i, i stoczył się na meklu. Nie jest zbyt wielki i cały złotego koloru! Musiał uderzyć z góry, prosto z nieba! Usunąć go jak najdalej! Stoczyć ze skarpy na piasek nad nadrzeczny! Niech tam eksploduje! Rozkaz! Rozkaz! Dajcie! Ale ostrożnie! O, o, o, o! O, o! O, o! O, O! sali i zdrowi? Tak, tak, z ma na pięciu nogach do ambulanty. To dopiero widowisko! Co dzień kąpie się tutaj, w tej rzece, ale, jak mnie mru, mru Pierwszy raz widzę coś podobnego. Z gałęzi spada pocisk. Wpada w mrowisko, a teraz stacza się aż do moich łap. Pękł na drobne kawałki. Ale co to? Jakiś maleńki, malusienieczki chłopczyk wypadł ze środka tego złotego pocisku. Krasnalu! Grastalu, uciekł! Z ja trzego daj słowo, że dokładnie powtórzę historię, którą mi opowiedział z a zającem... Zaniecami... I już mówiłaś kto komu. To, to on, to chłopiec ze zgubionego orzeszka. Tak, to on, to on. Nasza nadzieja. Gdzie jest teraz? żeby to kto wiedział. go. A gej na baśni jest wielka, a on ma Może się znajdzie jeszcze kiedyś. Byle mu się tylko nie stało jaka krzywda, bo i czarnoksiężnik też by go chciał znaleźć. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, prawda? Jaśnie wróżył. O tak! Niech go najpiękniejsze baśnie strzegą. O, boję się, że nie doczekam. U, czego nie doczekasz, wróżuniu? W Różuniu? jego widoku, wybawiciela krainy paśni. najmocniej przepraszam, przelatywałam tędy i posłyszałam twoje słowa. Nasza różka, bajuszka. O, niedowidzę. Czy poznałam po głosie? Skoro nóżka, Tak to ja. Nie mów, wróżuniu, że nie doczekasz. Stara wróżba mówi inaczej. Będziemy szukać okruszka. I Czego tak... szukasz? Powiedziałam okruszka. Takie jest imię tego chłopca. Kiedy zimą zamieszałam sobie z chochlikiem u państwa niepoprawnych na pograniczu, okruszek był tam jeszcze u nich. Tam go nazywała jego mama. Pani niepoprawna. Koronuszko, kochana, więc ci nie jest obca buzia owej dzieciny. Poznałabyś chłopca. Ruszaj razem ze skrzatem w las baśniową druszką i szukajcie go razem, moja skoronuszko! Masz tu szatkę zieloną, okruszka w nią odziej i strzeż się, by nie spostrzegł nic, a nic czarodzi. A niech wam przez drogą będzie gapiostwo, wiewiórki rudaski, żebyście nie zgubiły okruszka. Zaczynamy poszukiwania! Skrzacie! Hej, hej! Zaczynamy! Skoroluszko, ucham! Hej, hej! Oho, hej, hej. Hop, hej, hej! Hej, hej! Nie zawiadomiłam już mojej siostry, i szego duszki, krasnale i chochliki. Chcesz to szukać hej, hej! Ktaszki, zięby, sikorki, rodziki! Nie widziałyście? Okruszka, nie, okruszka, to nie ma, ma okruszków. Tylko ludzie znalazją się nam zimę okruszki, żebyśmy nie spłodniały. A my odzamyjemy tam, gdzie są nóżki. Teraz mamy do nas dost... krzyma na okruszku. Nie pytaj, nie pytaj, skoro nóżko wskazł. One nie wiedzą, o co chodzi. Nigdy nie słyszały o naszym okruszku. Chypik nie my dalej. Hej, hej! O, co to? Gdzie ja jestem? Nic nie rozumiem. Kto ja jestem? Nie pamiętam. Zaraz, zaraz. za, mi się że jestem w jasnym domu, w łóżeczku. Nachyla się nade mną uśmiechnięta, kochana i mówi, śpisz jeszcze mój, śpisz jeszcze mój okruszku, mój mały okruszku. Co to za sen dziwny? I kto ja jestem? Nie pytałeś, malutki? No to pozwól, że się najpierw przedstawię. Jestem sobie pan Ślimakowski do usług. Noszę na grzbiecie swój domek. Pytasz, kto ty? Nie wiem tego. Wiem tylko, bo dobrze widzę oczami na dwóch długich różkach, że jesteś bardzo maleńka istotka, ale ogromnie podobna do tych istot, które ludzie nazywają swoimi dziećmi. Nie masz domku jak ja, ale za to masz dwie rączki, dwie nóżki, a na główce dużo jasnych pędziorków. Skąd się wziąłeś tutaj pod tą paprocią? Nie wiem. Myślałam, że ty wiesz może. A, a gdzie my jesteśmy sobie, panie ślimakowski? Jak to gdzie? W krainie baśni? W samym środku krainy baśni. Ale skąd jesteś, nie wiem. Ty powinieneś to wiedzieć, mój mały. E, jak się nazywasz? Chyba nazywam się Okruszek, ale nie wiem na pewno. A skąd się tu wziąłem? Nie mam pojęcia. Może znikąd? Nie tam. Wszyscy są skończ. może jesteś sierota, ja mam mamę, sobie panią Ślimakowską. Ja też mam, też miałem mamę. Nie płacz kruszku. jeśli masz to cię znajdzie, albo ty ją znajdziesz. Życzę szczęścia, czas na mnie już pędzę. Ojej, chyba urosłem! Co to? Sięgałem temu grzybowi do połowy nogi, a teraz już muszę się schlać pod jego kapeluszem. Dlaczego nie pędzisz ślimaku? Mówiłeś, że się śpieszysz. To ty nie wiesz, że ślimaki śpieszą się wolno i pędzą powolutku? Ślimak zawsze śpieszy się powoli Tak się dzieje od tysięcy lat Zamiast biegać ślimak pęcać woli by po drodze dobrze poznać świat. Dobry ze mnie piechór, moja bez pośpiechu, przez godzinę minę jedno było. Bo gdy sobie chodzę na swej jednej nocy wiem, że dobrze będzie mi się szło. W zawsze śpieszy się powoli, Nie ma zdążyć, zdąży tam i tak. Nie to inny skacze i swobodnie. woli. I krwoli, wolno iść przed świat. sobie pan ślakowski. A ja pobiegnę prędko. Sam jeszcze nie wiem dokąd, ale zawsze gdzieś dobiegnę. O, o, o nie. się o jakiś sz sznur. Dobrze, że tu miękki lech, więc się nawet nie potrógłem. Muszę być dzielny. Nie wiem, mówiłam, mama! To nie sznur, to tylko nitki mojej pajęczyny. Jestem pająk straży durowskiej. Drogi paniczu, podnieś się, podejść bliżej, bliżej, bliżej. To cię oswoiłoby, z tego. pajęczynowisko. Tak. Mam cię! Nie, nie, strach, nie Dlaczego? Zaraz się dowiesz, ale nie ode mnie. Zrobię z ciebie zgrabny pakunek i dostarczę mojemu wielkiemu władcy, mojemu przepotężnemu czarnoksiężnikowi. Tak, tak! Jestem jego wiernym sługą. Сука, pająka! Aj сука. Скажи, Uciekła butzfara! Teraz mi nie burzcie! Robią lekko Już, To był sługa złego czarodzieja. Sam na tym powiedział. Tego samego czarodzieja, który cię porwa, zmniejszył i zamknął w złotym orzeszku, który mu ukradła i a w drodze opuściła i spadł prosto w mrowisko. I potem mrówki stoczyły go na brzeg rzeki, a tam piko i wywarł z niego maleństwo. To maleństwo to byłeś ty. Prawdę mówisz? Zaki na się na baśni, baśniami, że to szczera prawda. jakie to szczęście, tylko gruszką, że się znalazłeś i, że jesteś cały i strągim. Jakże się uraduje wróżka bajuszka, kochana władczyni naszej krainy, krainy baśni. Zostawię cię tutaj pod krasnala, a sama pofrunę do wróżki bajuszki, aby jej zanieść najlepszą nowinę kupili Jak przyjedziemy po ciebie z ładą radą nie, nie nie, nie odchodź! Nie Ręczy mnie obawa Moje wierne sługi Że już panowania mego czas niedługi Już starość sędziwa mnie ku ziemi chyli I chyba bajuszka nie doczeka chwili Gdy dziecko wedle wróżby, która jest w legendzie Na ratunek, krainie baśni tu przybędzie Lecz by nie broniło krainy na próżno, Musi znaleźć w puszczy Różdżkę dobrowróżbną, Nią zbrojne I sercem co do baśni rwie się, Nad złym czarownikiem Zwycięstwo odniesie. Stanie się to, póki ja żyję. Inaczej Kraina baśni Zginie. Nie. Nie, ja nie płaczę. Królowo, narszwa, wróżko, bajuszko, czcigodna. Ja i my wszyscy poddani twoi w krainie baśni znamy niebezpieczeństwo. Nie chcę krakać, ale nasza stara wróżba i legenda powiada że takie istoty jak ty, jak wszyscy mieszkańcy baśni, też nie są wieczni. Giną, gasną wtedy, kiedy już nie są ludziom potrzebni. Choć, choć jestem zwykły skrzat, wiem o tym dobrze. Nasz koniec, zachód naszej baśni, nastaje wtedy, kiedy i baśni i my wszyscy, którzy jej służymy, nie jesteśmy już ludziom potrzebni. O. Nikt z nas przecież, nawet my z nóżki nie żyjemy dla siebie, ale zawsze dla innych, dla ludzi. I kiedy nadchodzi taki czas, zmierzch ostateczny zapada nad krainą baśni. Chwila uroczystego pożegnania. Spójrzcie tylko, co Rżunia wygląda już jak Gdzieś chwyliście! ledwo idzie. Tak, ta. To już chyba nie żaden zniesz, ale wieczna noc zapada nad naszą krainą. Mili moi, trzeba jechać na ostatnie wezwanie, aby spełnił się cud. Jeśli się zechce spełnić, Przyprowadźcie tu moją karoc? Jadę na Bukową Górę, gdzie od wieków odbywały się wielkie pożegnania. A czasem a powitania wielkie. Ja, jaśnie, wróżko, baj, bajuszko, czy, czy mogę coś powiedzieć? Jestem Krasnal z nad siódmej rzeki. Mów... Mów, Krasnal. Nie ma twojej wielkiej karocy złotej Z wraz ze strażnikami baśni pojechała nią po okruszka. Po to dzieciątko ludzkie, bo znalazło się. <grych> tak. Wyskoczyło ze zgubionego Złotego Orzeszka! Jest nad siódmą rzeką! Najpiękniejszym baśniom niech będą dzięki. No ale dlaczego, Krasnalu, nie przyprowadziłeś go ze sobą? Jest malutki, a droga z rzeki wielka. Jest zmęczony. Przyjedzie karo, co? O! O! Oto o, o, o, o, o ona! Jadą! <ścoughs> Jadą! No, Jadą! No, Jadą! Piku, Piku, pani nasza. No, no. <ścoughs> Ale bez dzieciątka, bez okruszka. To chyba sprawka swego czarodzieja. Piku, okruszek obiecał mi, że z nim dla opieki dwa, krasnale. Piku, piku, a, ale one zasnęły, a on znikł bez wieści. Nie, co teraz robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co było już tak niedaleko. O, zaprowadźcie mnie do karocy. Jadę na nasze prastare, najświętsze miejsce. Na Bukową Górę. Kto ma skrzydła, niech leci za mną. Inni. O, o niech zaprzęgają wiatr zachodni. To ich zaniesie. Małe istotki na zającach. Czas już. Tam czekam na was. Ty Kuriery. tak. Pojedziesz ze mną. o Pomóżcie mi. O, weźcie o, mnie. Pod ręce. O, wysz, Kra kr Ja tu, Kruk Riri, jak od wieków będę mistrzem ceremonii. Uciszcie się! kra kr Staruszka, bajuszka, staruszka zasiadła na swym tronie pod bukiem najstarszym. Trębacze nasi, muzykanci, wieżczki, niech się rozlega odwieczny uroczysty chór. Hey, oh, hey. Wyjście mnie za ręce, moje wieszczki, chcę wstać. Jej wielmożność ma prawo spoczywać na tronie w tym dniu uroczystym. Wróżunia jest solenizantką. Dziś są twoje, czcigodna bajuszko, trzechsetne urodziny. Trzysta lat to nie byle co! Zdaję, wróżunia! Spójrz. Głową. patrzcie, jej czarodziejska różdżka świetlista, zawsze jak promień słońca, teraz ledwo, ledwo się tli. przygasa, też gaśnie, ale jeszcze w niej baśnie żyje spójrz, skinała różdżką trębacze, zew się zaczyna cisza puśćcie mnie wierzczki moje sama stanę jak trzeba, to mój ostatni zew i ostatki moich własnych sił muszą mi wystarczyć, tylko głos mam słaby, słaby przeto proszę, aby wszystkie echa krainy baśni powtarzały za mną jak najgłośniej moją pieśń. Wych świata stron, Przez puszczę i przez bór, i przez bór, i przez bór. Wołajcie głosy trąb, Polećcie dźwięki SURM, dźwięki SURM, dźwięki SURM. Krębaczu, za dwie wróg, wypełnił się mój los. Wybawić bym nie mógł, choć jeden ludzki głos. Ludzki głos! Słyszę, czy to on, głos człowieczy. Mylisz się, Wróżuniu, to krzyksowy, Zlatują się nocne ptaki. Coraz, Coraz ciemniej. Ohoho. Trzymamy cię, królowo bajuszko Jeszcze resztka słońca się na zachodzie. Nie będę siadać. Weźcie mnie tylko pod ręce, Ohoho. bo opuszczają mnie siły. Ohoho. Minęło trzysta lat. Po wieku mijał wiek. Mijał wiek. Ja w szeroki ludzki świat Za siedem gór i rzek Gór i rzek Gór i rzek Wołanie wielkie ślę, u moich dni Kto w świecie kocha mnie Odnowi życie mi Cisza! Cisza, cisza! Rrrra. Ktoś rad biega. Kto to? Nie widział w mroku! roku. Jestem! Jestem, jestem! W różuniu! W różuniu kocham cię! O, czy to ktoś do o. mnie? Widzieć tak! Co to, to, to ja? Ja nie Jurda Rudaska! A. Nie tylko ja. Znoszę wam na swoim grzbiecie okruszka! Okruszka! To, to ja, to ja, mu. żyj, żyj setki lat! Kocham cię, jestem człowiekiem! Okruszku, mój okruszku... Baśni nie dzięki. niech będą dzięki! Ludziom niech będą dzięki! Okruszkowi, naszemu wydawicielowi stokrotny dzięki! Jakie światło wokoło! Czy to powraca słońce? Nie! To światło nowego życia naszej gróżunii. To blask jej powtórnej młodości. Cała Bukowa Góra rozświetliła się jak jutrzynka. A -ha. A -ha. A -ha. Ale, ale gdzie jest nasza bajuszka? Gdzie jest nasza ja. Nie poznajecie mnie? <śmiech> Rudasko, kirióreczko, chodź ty do mnie! O ile nie bój się! Przebaczam ci wszystko! Sprowadziłaś z kniei Okruszka, i go gorące i dobre serduszko sprawiło, że nowe życie wstąpiło we mnie na długie wieki! <śmiech> <śmiech> Okruszku, ocaliłeś starą różunię, bo serduszko twoje. Bardzo, bardzo... mocno. O Kruszku chłopcze mój, Chłopcze nasz, ach, nie jesteś przecie tylko mój i tylko nasz. Masz rodziców. Pamiętasz? Pamiętam. Pamiętam, jakby mi się śniło, bo i śnią mi się nocą rodzice i nasz domek na Domek na pograniczu krainy baśni jest nie tylko w twoim śnie. Są tam też twoi rodzice. Krok, krok, krok! Chciałbym iść do nich, prawda? Uściskać, przytulić, pocieszyć. Tak, tak. Dziwne są wróżko sny moje, najniższe jakie świat zna. W tych snach jesteśmy webroje. rodzice moi i ja. Mama uśmiecha się do mnie, a ja we śnie widzę ją. Nie potrafię zapomnieć Że oni o mnie też śnią Biegałbym z nimi po trawie Jak to bywało nieraz Lecz jak was w zostawię Porzucić nie mógłbym was Dziwne są wróżko, syny moje Najmilsze jakie świat zna W tych snach jesteśmy te troje Rodzice moi i ja Uratowałeś mnie kruszku najmilszy od najgorszego Ratuj teraz od smutku swoich rodziców i siebie co, co, co, co, co, co. O! Słychać zwołania! Alarm! Jaki straszny blask! To nie słońce wschodzi, noc jeszcze! To ogień królowa w Różuniu, To ogień, ogień. na rubieżach krainy baśni! O proszę, proszę, proszę. Jak nie! O nie! O granic! O strzegą granic? Meldujemy O nie! O napadł ze stron na krainę baśni. Wielkie zagraża nam niebezpieczeństwo! Spodziewaliśmy się tego od dawna, ale czarownik i jego zgraja nic nie wiedzą o ocaleniu okruszka, nie wiedzą jeszcze o nowym, młodym życiu naszej wróżki, dziewuszki! O, nie pójdzie tak łatwo! Obronię krainę baśni! O, co gołymi rękami? Ja. O, jest stara wróżba, pradawna przepowiednia. Jeśli znajdzie dziecko ludzkie, berło złote, a serce złote mieć będzie. Zwyciężymy! Ura! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy. Serduszko złote już ma okruszek. Nie trzeba go szukać, ale berło... Ura! Nie ma czasu do stracenia. Z berłem, czy bez berła będę bronił krainy baśni. Planuję cię, okruszku, królewskim obrońcą baśni. Niechaj ci ona sprzyja i niech ci się szczęści, bo nasze szczęście jest twoim, a twoje jest naszym szczęściem. Dziękuję ci, dziękuję ci, wróżutu, kochane, dzięki. Niech żyje, okruszek, królewski obrońca baśni. Niech żyje okruszek, obrońca baśni. Pięce! Próbuję podpalić naszą puszczę. Puszczę krainy baśni! Zbierajcie się, kto żywi, baśnie! Ruszamy gasić ogień, ratować drzewa. Tymczasem wrogowie kręcą się pod lasem. Boją się podejść bliżej bukowej góry. Ja jest sprzed świątka krainy, naszych głuchych jaski i siedlisk. O Pruszku, nie masz berła! Trudno wróżnić. Mam za to przyjaciół, którzy mi pomogą. Wichrze! Wichrze! Przygnaj chmury z deszczem, z ulewą! Już płoną nasze pierwsze drzewa podpalone! Zgaś je! Wicher nie usłucha cię, bo nie nasz berła, o okruszku! Ja z pomocą mojej różdżki zawołam go! Wichrze! Przybywaj! Chmury przyprowadź! Ściągnij ulewę! Znowu wiatr i deszcz. Ruszajmy na droga! Jeśli mamy, brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy oh! oh! baśni! w baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! Brońmy baśni! baśni! O, o, co to? to? nie ogień. To w dziupli jakaś świetlista rzecz. Merło? Moje! Mam wywróżone berło! Zwyciężę! Yes! Jedźmy! Hej, strzygnika! Ja. To się tam dzieje! Ja ten czarodziej nad czarodziejem. Nie spodziewałem się tego! To, co taki opór nam stawia! Otoczyć puszczę! mnie! Ja. nasz, panie czarodzieju! Nie to pewnie powiedziałem nam, że wróżka, wajuszka, zgasła tej nocy! Nie jest zwykły gat i zwykły deszcz? Znam się na tym! Akurat teraz by powiał i padał, tak? To... to musi być sprawa okruśka! Ja, ja, ja czuję to! Słędzi mnie lewe ucho! A kiedy lewe ucho mnie swędzi, to znaczy, że mam rację! do roboty wierdźmy! się na miotła i ożoga! i dmuchajcie, dmuchajcie, aż odpędzicie deszczowe chmury. Ja przekradnę się sam w głąb krainy baśni i schwytam o kruszka, jeśli tam jest, a, a jeśli nie ma go, złapię samą wróż. I jej wieści. I cały dwor. Strzygij. Za mną. I podpalajcie po drodze. Wszystko. To jest jeszcze strzygi. Są coraz bliżej. Nie bójcie się, braciszkowie i siostrzyczki. Schowajcie się za pnionych buków. Stójcie! Sługi czarodzieja! Stójcie, powiadam! Nie chcecie? Oto moje drła unoszę! Jeszcze nie! No, jeszcze nie! Jeszcze nie, siostrzyczki braciszkowie! Jeszcze nie! Widm, strzyki, wiedźm jest więcej w państwie złego czarodzieja! O! Słyszycie? Cała hałastra! Wielkie zgraje! Ale one same znikną i umkną na koniec świata, byle tylko... Byle tylko zabrakło im czarnoksiężnika zwanego złym czarodziejem lub czarownikiem! co on! we własnej osobie. Jakoś pusto tutaj. Gdzie te wojska? Gdzie chówce obronne Krainy Waśni? A... Stoi tam. Okruszek. Poznaję go. Ale duży. Urósł znowu. Ale ja go zmniejszę. Ja tak go teraz zmniejszę, że będzie mniejszy niż nic. E, e, dzień dobry, chłopcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem stary, leśny dziadek. Zbieram sobie jagódki. Teraz? W czasie wojny? Co? W czasie wojny? W czasie wojny? A, a, a, a, a, a, a jakiej wojny? Możliwe, że wojny, ale ja jestem głuchy. Głuchy? E, I słyszysz, co do ciebie mówię? <głosów> to posłuchaj. Mocą berła i serca mojego Będziesz odtąd grzybem! Raz, dwa, trzy! Grzybem z takim samym jak twój kawałku! Patrzcie, siostrzyczki w braciszkowie! Grzyb z nogą w rosną w ziemię! Patrzcie, jaki nie! A, Nie ma już złego czarodzieja! Skoronuszki, pędem biegnijcie do wróżunii, zabrano wino! Już pędzimy! Już pędzimy! Witam, chłopcze, ale urosliś! My się znamy, sobie pan Ślimakowski do usług. Ach, jaki grzyw! My, ślimaki, przepadamy, za Ej, zaraz go napocznę. Nie radzę ci. To grzyb trujący. Był złym czarnoksiężnikiem. Mógłby ci bardzo zaszkodzić, choć już czarownikiem być przestał. No, serdeczne dzięki, żeś mnie ostrzegł. Co wie panie ślimakowski? Co wie panie, panie ślimakowski? Czy wiesz, z kim rozmawiasz? To jest królewski. Obrońca krainy paśni. Wybacz, obrońco, wielkie ci dzięki. Będę teraz ostrzegał przed tym grzybem inne ślimaki. Pęże, kłajam się. Wybacz, że nie zdejmuję na pożegnanie mojej muszelki. I już to wszystko. Okruszku, kochany, wracajmy wszyscy do naszej wróżki, bajuszki, dziewuszki. Tu, tu jestem tutaj. Na najwyższym konarze dębu byłam tu, żeby ci pomóc okruszku jedyny. Czarodziej miał przy sobie zaklęto przyklętą procę. Wystrzeliłby, zanim podniósłbyś berło. Ja swoją różdżką dobrowróżbną zdołałam powstrzymać jego rękę na chwilę. Nawet nie wiedział o tym. To nasze wspólne zwycięstwo, twoje wróżuniu i nasze. To zwycięstwo całej krainy baśni. Niech żyje tysiąc lat, tysiąc lat! Niech żyje! Niech żyje! Dziękuję, dziękuję wam siostrzyczki i braciszkowie. Patrzcie. Padają pierwsze płatki śniegu. Wkrótce pobieleje cała kraina. Odpocznie po walce i niebezpieczeństwie. I wygoją się rany drzewom i ziemi, jakie zadał jej zły czarodziej i jego sługi. Ale przyjdzie mróz, to zrobią wszyscy, by im nie było zimno. Zamieszkamy jak zawsze i w jaskinach i w Potrwa do wiosny, aż wyjdziemy z tych grot, Znów się zacznie radosny śpiew i taniec i lot. I tak potrwa do wiosny, aż wyjdziemy z tych grot, Znów się zacznie radosny śpiew i taniec i lot. Tym oprócz za zimą, nie skutk serca i łaski, z tego Dobrze z tobą nam będzie, tak jak tobie wśród nas. Tu gdzie snuje się wszędzie, złoty czas, baśni czas. Dobrze z tobą nam będzie, tak jak sobie tobie wśród nas. Tu gdzie snuje się wszędzie, złoty czas, baśni czas. Złoty czas, baśni Czas. Dzięki serdeczne. Chodźmy. Wsiadaj obrońco do mojej karocy. Czemu milczysz, okruszku mój? Czy się zdaje tylko, czy posmutniałeś jakoś? To nie smutek wróżu Przypominam sobie domek mój. Rodziców, mamę uśmiechniętą. A w pokoju, jak w zaczarowanym lesie, stoi drzewko świerkowe, całe w kolorach i blaskach. Śpiewamy kolendę. ja na kolanach mamy. I jest tak, jakby to też była baśń jakaś, najcudowniejsza. Wiem, co czujesz. I ty tęsknisz. I oni, rodzice. Idź, gdzie serce wzywa. To... to kłopot różu, bo serce ciągnie mnie i tu, i tam. Ja i tam wracać będę i stamtąd do was też będę wracał, bo wraca się do siebie. A ja i tu, i tam mam swój dom, swoje miejsce, które kocham. Tam rodziców, którzy mnie kochają. A tu nas, którzy cię kochamy, okruszku. Wszyscy cię kochamy, okruszku. Więc pójdę. Na dłużej zniknę, czy na krócej? Wy się nie martwcie o mnie I bądźcie pewni Zawsze wrócę Bo tam i tu Mój dom jest Czy wy, czy oni Trudna sprawa Jednakoście kochani Bo serca tyleż mam ja dla was Ile mam serca Dla nich serce daje po połowie i znowu jawie właśnie, bo baśni jest potrzebny człowiek, a człowiekowi baśnie. Niech bicie naszych serc wypowie, tę miłość, co nie daśnie. Jak baśni jest potrzebny człowiek, tak człowiekowi baśnie. Jak baśni jest potrzebny człowiek, tak człowiekowi baśnie.